Minęła 18 tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na Aktualności Jedynki. Rekordowa frekwencja w wyborach na Węgrzech są najnowsze dane. Donald Trump grozi blokadą cieśniny Ormus, ostrzega też Chinę. Tragiczny weekend na pomorskich drogach, policja apeluje o rozwagę. Jeszcze przez godzinę Węgrzy głosują w wyborach parlamentarnych, które zdecydują, czy Wiktor Orban i jego Fides zostaną odsunięte od władzy. Do godziny 17. frekwencja była rekordowa. Poszło głosować ponad 74% uprawnionych. To więcej niż w rekordowym 2002 roku. Ponieważ na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza, polityczna mobilizacja trwa niemal do ostatniej chwili. Premier Orban straszył rodaków wojną. Mówił, że pokój i bezpieczeństwo Węgier zależą od wyniku dzisiejszego głosowania. A ja jeśli przegramy, ryzykujemy wojnę. Jeśli przegramy, bezpieczeństwo finansowe węgierskich rodzin będzie zagrożone. To decyzja, której nie da się cofnąć jutro. Musimy bronić Węgier, więc żaden patriota nie może dziś zostać w domu. Lider opozycyjnej partii TISA, Peter Madziar nazywa wybory referendum dotyczącym zmiany systemu, które znajdzie się w podręcznikach do historii. Wszyscy odetchniemy z ulgą, gdy dziś wieczorem pożegnamy się z erą podżegania i nienawiści. W ciągu kilku godzin, które pozostały, proszę wszystkich, aby dołożyli swoją cegiełkę do tego wspólnego, historycznego sukcesu. Wybory na Węgrzech z uwagą obserwuje Bruksela. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podczas kampanii unikali komentarzy na temat sytuacji w tym kraju, ale nieoficjalnie wiadomo, że liczą na zmianę kursu władz w Budapeszcie. No o szczegółach Beata Płomecka.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 Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Wybory na Węgrzech na bieżąco śledzimy w radiowej jedynce. Po 20 zapraszamy na specjalną audycję. Będą relacje naszych reporterów, analizy i komentarze zaproszonych gości. Warto być z jedynką. Donald Trump oskarża Iran o złamanie obietnicy i zapowiada amerykańską blokadę cieśniny Ormus. Prezydent USA twierdzi, że Teheran, mimo wcześniejszych deklaracji, nie odblokował szlaku handlowego, czym wywołał niepokój na całym świecie. W wywiadzie dla Fox News Trump przypomniał, że był bardzo rozczarowany postawą państw NATO w sprawie cieśniny. Teraz ma być inaczej, a wsparcie zaoferowała m.in. Wielka Brytania. Kraje to zgłosiły chęć przybycia i pomocy w cieśninie, a nie zajmie to dużo czasu, więc oczyścimy cieśniny. I będzie ona mogła już niedługo być używana. Prezydent Trump zagroził też, że nałoży 50% cła na chińskie towary, jeśli Pekin przekaże broń Iranowi. Tymczasem Iran odpowiada na zapowiedzi Trumpa w sprawie cieśniny Ormus. Marynarka wojenna ostrzega, że każdy błędny ruch przeciwników w tym miejscu może uwięzić ich w śmiercionośnych wirach. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Ruch z każdą chwilą jest coraz większy. Rozpoczęły się powroty z weekendu. To był tragiczny weekend na pomorskich drogach. Od wczoraj było tam aż pięć wypadków, w których dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Relacjonuje Łukasz Kirkuć z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Około godziny trzeciej nad ranem w powiecie bytowskim 37-letni kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, po czym wielokrotnie dachował i uderzył w drzewo. Niecałe dwie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 Jak co roku wiosną przyrodnicy i leśnicy apelują o to, by nie zabierać i nie dotykać małych zajęcy napotkanych na łąkach i w lasach. Samotny zajączek w trawie nie oznacza, że jest osierocony. To naturalna strategia przetrwania tego gatunku. Jak mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie, to, że maluchy są same nie oznacza, że potrzebują pomocy. Mama zając wcale nie jest y, cały czas przy młodych. Mama zając ma zapach, a dzieci zając nie.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 Informacje sportowe Sylwia Urban zakończyły się już dwa z trzech zaplanowanych na dzisiaj meczów 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2 do 2 i Motor Lublin też zremisował z Rakowem Częstochowa 1 do 1. Trwa spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Katowice. W 34. minucie jest bez goli. Dodam, że wszystkie mecze tej kolejki rozgrywek rozpoczynają się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w piątek trenera Jacka Magiery. Również w pierwszej lidze piłkarskiej, gdzie dzisiaj odbyły się, odbywają się mecze 28. kolejki, już zakończone spotkania to pogoń Siedlce przegrała z GKS-em Tychy 0 do 1 i Polonia Bytom zremisowała z Wisłą Kraków 1 do 1. Włoch Janik Sinner wygrał turniej tenisowy w Monte Carlo. W finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcarasa 7 -6, 6 3 Dla Sinnera stawką spotkania był nie tylko triumf w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów, lecz także fotel lidera rankingu. W najnowszym opublikowanym jutro notowaniu zmieni w nim prowadzącego dotychczas Hiszpana. Tymczasem Rosjanka Mirra Andriejewa triumfowała w turnieju tenisowym w Lincu W finale pokonała reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową 1-6, 6, 6 i 6-3. Dla osiemnastoletniej Andriejewej to piąta wygrana w turnieju tej rangi w karierze. Z kolei Belg Wout van Aert wygrał kolarski klasyk Paryż Rubem. Drugie miejsce zajął Słoweniec Tadej Pogaczar, a trzecie Belg Jasper Stuyven. Osiemnasty był Stanisław Aniołkowski. Etiopka Shure Demise pobiła <tryk> rekord maratonu w Paryżu o ponad minutę, wygrywając z czasem 2 godziny 18 i 33 sekundy. To szósty najlepszy wynik na świecie w tym roku. U mężczyzn zwyciężył Włoch etiopskiego pochodzenia Jeman Berhan Lippa. A w Mistrzostwach Polski w maratonie, które odbyły się w Łodzi, wygrali Izabela Paszkiewicz i Mateusz Kaczor. Pogoda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 bardzo dobra jakość powietrza jest teraz w Malborku, Połańcu i Floriance, w Lubelskiem, a także na północnym wschodzie kraju. W pozostałej części Polski stan powietrza jest dobry. Nieco ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w całej Polsce utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarami. Jedynka.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 Zapraszamy dziś po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News. Niedzielna msza święta niezbędna dla życia chrześcijańskiego, powiedział papież. Leon XIV przypomniał o obchodzonej dziś Niedzieli Miłosierdzia Bożego i pozdrowił Polaków. Ojciec Święty złożył życzenia wiernym kościołów obrządku wschodniego, obchodzącym dzisiaj Wielkanoc. Wojciech Rogacin, Aktualności z Watykanu. Niedzielna Eucharystia jest niezbędna dla życia chrześcijańskiego, wskazał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Regina Celi. Przypominając wyznanie wiary Tomasza ukazane w dzisiejszej Ewangelii, papież zaznaczył, że wiara musi być karmiona i wspierana, a dzieje się to poprzez niedzielną przeświętą. świętą. Dlatego ósmego dnia, to znaczy w każdą niedzielę, Kościół zachęca nas do czynienia tego, co robili pierwsi uczniowie, do gromadzenia się i celebrowania razem Eucharystii. Podczas niej słuchamy słów Jezusa, modlimy się, wyznajemy naszą wiarę, w miłości dzielimy się darami Boga, dajemy nasze życie w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa, karmimy się Jego ciałem i Jego krwią, abyśmy później sami z kolei byli świadkami Jego zmartwychwstania. W czasie rozważania i pozdrowień Ojciec Święty przypomniał o obchodzonej dziś Niedzieli Miłosierdzia Bożego ustanowionej przez Jana Pawła II. Papież pozdrowił również licznie zgromadzonych na Placu Świętego Piotra Polaków. a e Zwracam się teraz z pozdrowieniami do Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, a w szczególności do wiernych, którzy świętowali Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Santo Spirito in Sasia. Pozdrawiam Klein Kleinraming z diecezji Linz w Austrii oraz wiernych przybyłych z Polski. Po modlitwie Regina Czeli papież złożył życzenia wiernym kościołów, które dzisiaj obchodzą Wielkanoc. Łączę je z gorącą modlitwą za wszystkich cierpiących z powodu wojny, a zwłaszcza za drogi naród ukraiński. Niech światło Chrystusa przyniesie pocieszenie udręczonym sercom i umocni nadzieję na pokój. Niech wspólnota międzynarodowa nie odwraca uwagi od dramatu tej wojny. Verso il di questa guerra. Ojciec Święty w szczególny sposób wyraził bliskość z cierpiącymi wskutek wojny narodami Libanu oraz Sudanu. Zasada humanitaryzmu wpisana w sumienie każdego człowieka i uznana w prawie międzynarodowym nakłada moralny obowiązek ochrony ludności cywilnej przed straszliwymi skutkami wojny. guerra. Na koniec papież zaapelował o modlitwę podczas rozpoczynającej się jutro jego podróży apostolskiej do Afryki. Jutro wyruszam w dziesięciodniową podróż apostolską do czterech krajów afrykańskich. Algierii, Kamerunu, Angolii, i Gwinei Równikowej. Proszę was, abyście towarzyszyli mi waszymi modlitwami. Zapraszamy na polską stronę Vatican News do śledzenia wszystkich wydarzeń z udziałem papieża podczas jego podróży apostolskiej do Afryki, w tym również do oglądania transmisji w języku polskim na żywo. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Jedynka To jest radio. Dzień dobry, Michał Montowski i Rafał Sławoni. Do dziś nie wiadomo jak się nazywał, a stał się legendą kanadyjskiej północy. Przypominamy historię obławy na szalonego trapera. Archiwum śledztw niedokończonych. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przepraszam, już kończę obsługiwać poprzedniego klienta, a zaraz będę do usług. O, proszę, tu jest reszta. Żony chyba już panu wszystko zapakował. Proszę tak, sprawdzić. Tak, tak, bardzo dziękuję. Chwileczkę. Kim pan jest? Co to pana? Jestem <grym> z, z traperem z północy. Właśnie uzupełniam zapasy. Zresztą pani może potwierdzić, że przyjeżdżam tu, żeby przetrwać najzimniejsze miesiące. Ej. Ej. Przyjeżdżam tak jak... Teraz, w grudniu i siedzę przeważnie Cały styczeń, czasem do lutego mm, Ty raper, tak? Tak A nie kłusownik przypadkiem? Nie Masz pan licencję trapera? Wykupiłeś pozwolenie? Bo złote lata, w których każdy mógł polować I sprzedawać futra już dawno minęły Ja u was nie poluję Sprzedaję tylko futra zwierząt z północy Takich A. skór zresztą tu nie ma Przeczekuję u was najgorszym rozy, Pani może potwierdzić i wracam Gdybym kłusował to już byłoby coś o tym wiadomo. A pan kim jest? Edgar Millen. Nie widać po mundurze, że należy do królewskiej kanadyjskiej policji konnej? Prowadzę śledztwo w sprawie kłusowników, bo otrzymaliśmy zgłoszenie z okolicy Fort Macpherson, że ktoś stawia wnyki i potrzaski. Zwierzęta wpadają, ale także ludzie. Jest kilka przypadków poważnych okaleczeń. A licencjonowanym traperom ktoś przecina pułapki. Szukamy sprawcy. Albo nawet bank. Ja nie mam z tym nic wspólnego wy mógłby się pan przesunąć? Zegnam państwa. Do widzenia. do widzenia. Do widzenia. Co pani o nim wie? Od co najmniej pięciu lat przyjeżdża tu uzupełniać zapasy. Wpada nieraz w lecie. W tym roku był w lipcu. Na dłużej przyjeżdża w zimie. Przywozi wspaniałe futra zwierząt z północy. Srebrne. I białe, wilcze, lisie, nawet niedźwiedzie. A kupuje tak jak dzisiaj. Fasolę, mąkę, konserwy, kawę, cukier, whisky, naftę, amunicję, koce, ocieplane koszule, sweter. O, o tu mam rachunek. A gdzie on mieszka? A gdzieś w głębi lasu, w kierunku Rat River. To odludek, żyje jak pustelnik, gada sam do siebie. Bracia William i Edward yy, Snowshoes, tutejsi traperzy Mówili mi, że zbudował sobie chatę z drewna i tam siedzi hmm. Niechętnie przyjmuje ludzi i rzadko bywa w mieście Ale nie wdaje się w a, a, a wiadomo jak się nazywa? Yy, bracia mówili, że Albert Johnson Ale mnie się nigdy nie przedstawiał A skąd oni wiedzą, to ja nie mam pojęcia Może sami go tak nazwali W latach 30. minionego wieku epoka traperów w Kanadzie już się kończyła. Dawniej każdy mógł polować i zdobywać w ten sposób futra, skóry i mięso. Bogactwo wielkich lasów przyciągało kolonizatorów i miało podstawowe znaczenie dla gospodarki. Ale czasy się zmieniły, miasta rosły, a żeby być traperem trzeba było wykupić odpowiednią licencję. Jednak w głębi lasów przetrwali i polowali ludzie żyjący tak jak ich przodkowie 200 lat wcześniej. Licencjonowani traperzy traktowali każdego, kto pojawił się na ich terenie łowieckim, jako groźną konkurencję i natychmiast zgłaszali jego obecność policji. 25 grudnia miejscowi myśliwi złożyli doniesienie, że Johnson wszedł na ich tereny nad Red River. 28. Dwaj funkcjonariusze słynnej Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, Alfred King i Joe Bernard, którzy postanowili przesłuchać podejrzanego, odnaleźli jego chatę w lesie. Johnson, jesteś w chacie, widzimy dym. Otwórz, chcemy Ci zadać kilka pytań. Jesteśmy Alfred King i Joe Bernard z Kanadyjskiej Policji Konnej. Otwórz i wpuść nas, albo wyjdź! Zostawcie mnie z pokoju. Nic złego nie zrobiłem! Czego wy ode mnie chcecie? Mamy doniesienie, że kłusowałeś na Red River! Ja?! Nie lubią mnie te miejscowe patałachy! Znalazłem wnyki, w których był piszmak, wyciąłem go i zabrałem, bo byłem potwornie głodny i tyle! Ja wnyków nie zastawiałem! Przeciwnie, pociąłem je noże! To zastawił pułapkę, nie wiem, dajcie mi spokój, nie otworzę wam! Nie ma mowy, jestem u siebie, a wy mnie nachodzicie! Tu nie ma wytyczonej działki, której byłbyś właścicielem. Nie jesteś na swoim. Ale jestem zgodnie z prawem w tymczasowym siedlisku! Chata nie jest murowana! Nie mam obowiązku was puszczać. Chyba, że macie nakaz. Macie nakaz? Macie? Nie, nie mamy, ale wiesz, że możemy go w każdej chwili mieć. No, to nie dzisiaj. Do sądu w aklawik będzie jakieś 130 km, a w tej chwili jest minus 40 stopni. Jedźcie do domu, bo zamarzniecie razem z końmi. No, jazda stąd. Nie macie nic lepszego do roboty? Zostawcie mnie w spokoju, wynoście się stąd! Policjanci zawrócili. Zjawili się z powrotem 31 grudnia z nakazem i w grupie powiększonej o dwóch funkcjonariuszy przygotowanych do aresztowania i konwojowania podejrzanego. Johnson! To ja, King z Policji Konnej! Wyłaź z chaty albo nas wpuść! Mamy nakaz sądowy! Odczepcie się ode mnie! Mówię wam, że nic złego nie zrobiłem! Co wy mi właściwie zarzucacie, no? Wynażcie się to! Tym razem wejdziemy! I może ustalimy wreszcie, jak ty się nazywasz? Czy nie jesteś przypadkiem zbiegłym ze stanów poszukiwanym bandytą? A? Otwierasz, czy mam sam wejść. Nie wchodź, bo będę strzelał! Mam nakaz! Wchodzę! A! A! Osłaniajcie mnie! Strzelajcie, a ja zabiorę ciało! King został poważnie ranny. Kula weszła w klatkę piersiową, ale żył. Należało jak najszybciej zabrać go do szpitala w Aklawik. Policjanci natychmiast wyruszyli do miasta i dzięki temu uratowali koledze życie. Od tej pory zarzutem wobec Johnsona było ranienie policjanta na służbie. Podejrzane wydawało się, że ktoś, komu można było wytknąć jedynie, Polowanie bez licencji tak ostro odpowiedział strzelając do funkcjonariusza. To, że go nie widział i strzelił na oślep, przemilczano. Ogłoszono, że traper jest wyjątkowo niebezpiecznym przestępcą. 9 stycznia Królewska Kanadyjska Policja konna otoczyła chatę Johnsona, żeby go zaaresztować. Wezwany do poddania się... Odmówił i zaczął strzelać. Następnego dnia policjanci zniszczyli chatę, używając dynamitu. Musieli jednak wycofać się, bo temperatura gwałtownie spadła, a im skończyły się zapasy jedzenia dla ludzi, psów i koni. 14 stycznia znowu się zjawili, rozgrzebali zgliszcza, ale nie znaleźli po Johnsonie ani śladu. Uciekł, a śnieg wszystko zasypał. Rozpoczęło się polowanie na szalonego trapera, które jako sensacje opisywały gazety i stacje radiowe. Szefem śledztwa został inspektor Alexander Ames, w którego grupie znaleźli się Millen i Bernard oraz McDowell, Lazarus, City Chinley, Knut Lang, Ernest Sutherland, Karl Garlund i przewodnik Charlie Red. Im więcej się o nim pisze i mówi, tym bardziej ludzie go lubią i traktują jako swojego bohatera. Wolny człowiek, mówią. Kryzys pogłębia się, nie ma roboty, bieda rośnie, a on postanowił żyć na własny rachunek w naturze, jak nasi przodkowie pionierzy. I za nic ma licencje, zwolnienia, podatki i wszystko, co czyni państwo, łącznie z policją, choćby była najlepsza w świecie. Nazywają go szalonym traperem. Ale on działa racjonalnie. Jest sprytny, uparty. Musimy przeczesać 260 km kwadratowych od rzeki Mackenzie na wschodzie, aż po góry Richardsona na zachodzie. Ogromny obszar. A on potrafi bardzo szybko biegać na nartach. Gdzie on jest? Panie inspektorze, jeden myśliwy, który nas zaopatruje w mięso, opowiadał, że słyszał strzały ze strony Beer River. No to na co wy jeszcze czekacie, Milen? 30 stycznia oddział policji wytropił Johnsona. Mylen wezwał go do poddania się. Traper odmówił i zaczął strzelać. Policjanci odpowiedzieli ogniem. W strzelaninie Milen dostał kulę w serce i zmarł. Nie przerywać ognia! W końcu go zranimy albo zabijemy! Strzelajcie! On nie ma dokąd uciec! Za nim jest stroma, pionowa skała. Odetniemy mu drogę z obu stron i dorwiemy go. Przestańcie! Nie strzelać! Posłuchajcie. Słyszycie? Co? Ciszę. Ciszę, słyszycie? On nie strzela już od pewnego czasu. Jest ranny albo nie żyje. Ale... tam się coś rusza. To jego koń w krzakach, widzę go przez lornetkę. Sprawdźmy, co się stało. Nie ma go. Wyparował, czy co? Weźcie jego tobołki i konia, a ciało Milena przytroszcie do jego klaczy. Zawracamy, bo inaczej zamarzniemy. Johnson musiał wleść na skałę jak pająk i uciec na drugą stronę góry. A, widać nawet, którędy wchodzi. Są ślady krwi. Albo się poranił o kamienie, albo go trafiliśmy. A jednak po drugiej stronie góry mamy słabe szanse na złapanie go. Tam są gęste, nieznane nam lasy, w których będzie kluczył i z łatwością nas zgubi. Inspektor Ames odebrał meldunek od swoich ludzi i wystąpił o przydzielenie mu pomocy w postaci samolotu, który mógłby rewirować teren lepiej i szybciej niż ludzie na koniach. 5 lutego w Aklawik wylądował jednopłatowiec Belanka w którym przybył kanadyjski as przestworzy, zwycięzca wielu lotniczych pojedynków. Słynny z wyczynów w pierwszej wojnie światowej pilot Wilfred Wop May, na którego polował osobiście czerwony baron Manfred von Richthofen. 9 lutego nadciągnęła śnieżyca, która wstrzymała poszukiwania. Po trzech dniach ustąpiła i wtedy nadszedł telegram, że Johnson przekroczył góry Richardsona. May poleciał i krążył, aż zlokalizował trapera u zbiegu rzek Eagle i Bell. Nie miał gdzie wylądować, a mgły uniemożliwiły mu latanie i musiał zawrócić. W tym czasie inspektor Ames wysłał 11 ludzi i rozkazał przygotować nad wodą lądowisko do dalszej akcji. 17 lutego May znowu zrobił rozpoznanie terenu i znalazł Johnsona nad zamrożoną rzeką. Naprowadzany przez pilota oddział policjantów zbliżał się do trapera. – Johnson! Albert Johnson! – Słyszysz mnie? – Słyszę! – Tu inspektor Alexander Eames, na czele oddziału Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej. Wiemy, że tam jesteś. Poddaj się. To twoja jedyna szansa na przeżycie. Czeka cię proces za zabicie i ranienie policjantów na służbie. Siedzenie w zamrożonych chaszczach skończy się nieuchronnie zamarznięciem. Nie masz jak uciec. Wiesz o tym. A jeśli wybuchnie strzelanina, zginiesz od kuli. Na pewno. Poddaj się. Myśl rozsądnie człowieku. Gdybyś od razu wpuścił do siebie policję, w ogóle nie byłoby tego wszystkiego. Zostawcie mnie! Rzuć broni i poddaj się! Będziesz miał uczciwy proces! <ścoughs> uczciwy proces? Zatornia mnie macie! Polujecie na mnie jak na dzikie zwierzę! Nie uspokoicie się, póki mnie nie powiesicie i będziecie się mogli tym chwalić! A ja przecież nic złego nie zrobiłem! Owszem! Zabiłeś jednego policjanta, a drugiego ciężko raniłeś. W obronie własnej i przypadkowo strzelaliście zresztą do mnie bez powodu. Chcieliśmy cię aresztować, a ty stawiałeś opór. Nie dostaniecie mnie! Jestem wolnym człowiekiem! Traper zerwał się nagle i rzucił do ucieczki. Osłaniając się plecakiem, przebiegł sporą odległość i padł w śnieg. Zagrzebał się w nim i położył plecak przed sobą. Był przemarznięty i nie miał już sił. Wtedy padł pierwszy strzał. Kto strzelił? On? Nie strzelać bez mojego rozkazu! Johnson! Słyszysz? Daję ognia ostrzegawczo. Po raz ostatni wzywam cię do poddania się policji. Słyszysz? Nigdy mnie żywego nie dostaniecie! Bierzemy go z dwóch stron w ogień krzyżowy. Jasne? Tak jest. Trapper postrzelił Hershey'a. Sam został kilkakrotnie ranny, a ostatecznie jedna z kul trafiła go w kręgosłup i zabiła. Policjanci zawieźli jego ciało na sekcję zwłok do Aklawik. Rozpoczęły się prace nad ustaleniem tożsamości zabitego, ale udało się jedynie stwierdzić, że w kartotece policji kanadyjskiej i amerykańskiej nie znaleziono jego odcisków palców, czyli nie był nigdy karany. Nie był też żadnym z poszukiwanych zbiegłych przestępców amerykańskich. W zgliszczach chaty nie znaleziono żadnych dokumentów ani zdjęć, które mogłyby naprowadzić na jakikolwiek ślad. Przyjęto ostatecznie, że nazywał się Albert Johnson, tak jak twierdzili bracia Snowshoes. Pod tym nazwiskiem pochowano go na cmentarzu w Aklawick. Zmarły był średniego wzrostu, miał około 35 lat, jasne włosy i faktycznie z przystrzyżoną byle jak brodą przypominał legendarnych wikingów. Jednak badania DNA przeprowadzone w 2009 roku wykazały, że nie miał skandynawskich przodków. Wiadomość o jego śmierci obiegła całą Kanadę i rozpętała dyskusję na temat obywatelskiej wolności i pacyfikowania ludzi w okresie wielkiego kryzysu. Johnny. Ludzie, słuchajcie! W dzisiejszej gazecie na pierwszej stronie jest wiadomość o śmierci tego szalonego trapera, Alberta Johnsona, który u nas bywał. Piszą, że policja go zastrzeliła podczas obławy. Wiecie, co nim wypisują? Że to potwór! Niebezpieczny zwyrodnialec, To no, żarty czy co? Przecież to był zupełnie spokojny, cichy człowiek. A zrobili z niego przestępcę. Wzięli się na chłopaka, Teraz medale dostają za to, że go zabili. Jaki to może być bandyta, skoro znaleziony przy nim cały jego dobytek wynosi raptem 2410 dolarów kanadyjskich i 10 amerykańskich, cztery nieduże perły i trochę złota, w tym złote zęby. I to ma być majątek życia? Chyba jakieś kpiny. Piszą, że dwóch policjantów ranił, a jednego zabił. A dlaczego oni go nachodzili? Nie wiadomo. A co mu zarzucali? Że nie wykupił licencji? Że on u nas nie polował, tylko w terytorium północno-zachodnim. no, ja z tego nic nie rozumiem. W gazecie wam napiszą, co macie o tym myśleć. Ale pamiętajcie, że macie własne głowy. Oni nawet nie wiedzą, jak się nazywał. W archiwum śledztw niedokończonych udział wzięli.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 A już za chwilę w archiwum Śledztw Niedokończonych rozmowa z profesor Dagmarą Drewniak. W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z profesor Dagmarą Drewniak z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezeską Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Czy sprawa szalonego trapera, o której dzisiaj mówimy, to jest produkt swoich czasów i warunków? Czy podobna rzecz mogłaby się wydarzyć kiedy indziej i gdzie indziej? Ta historia jest zakorzeniona w realiach lat 30. XX wieku i sytuacji Kanady, szczególnie północy Kanady. Musimy pamiętać, że wówczas, w pewnym sensie również dzisiaj, północ Kanady była mocno izolowana. Brak skutecznej kontroli państwa, mróz, czyli wszystkie te warunki pogodowe, śnieżyce, wiatry, brak dróg sprzyjało powstawaniu takich postaci, takich historii. Konflikty również często rozwiązywane były siłowo. Północ to również izolacja i samotność, a więc samotnicy żyli poza społeczeństwem w pewnym sensie. Słuchowisko zresztą wspomina o tym, że szalony traper przyjeżdżał tylko w miesiącach zimowych, aby przetrwać te najtrudniejsze momenty w tym miasteczku, czy przyjeżdżał sprzedawać futra. Tak więc izolacja lat 30. która oczywiście z czasem i z technologią, która również dociera na północ maleje, była absolutnie przyczyną, że ta historia to produkt tych czasów i tych warunków przede wszystkim, trudnych warunków bytowania na północy. Ale dlaczego właściwie ta sprawa przyciągnęła tak dużą uwagę opinii publicznej? Jak to się stało? W sumie nie było to nic nadzwyczajnego, prawdę mówiąc, z naszej perspektywy. Tak, rzeczywiście nie było to nic nadzwyczajnego, wskazawszy uprzednio na te wszystkie czynniki składowe i warunki. Natomiast była to jednak sprawa, która dlatego że tak długo trwało poszukiwanie szaronego trapera. Była jednak sensacyjna, bardzo sensacyjna jak na owe czasy. Pościg, strzelaniny, samoloty. To poszukiwanie trwało około 50 dni, a więc prawie dwa miesiące. Tajemnicza tożsamość trapera. My do końca nie wiemy, czy on naprawdę nazywał się Albert Johnson. takie nazwisko podał, natomiast prawdopodobnie był z pochodzenia Norwegiem i mógł się nazywać zupełnie inaczej. Ta historia również zaangażowała bardzo wielu ludzi kanadyjską królewską policję konną. Była również jak na owe czasy szeroko relacjonowana w mediach przede wszystkim w gazetach. No i przyczyniła się do stworzenia takiego mitu outsidera, kogoś nieuchwytnego, kogoś tajemniczego. Myślę też, że, że w pewnym sensie ludzie lat 30. ogarnięci tą trudną sytuacją ekonomiczną związaną z wielkim kryzysem poszukiwali takich historii, które by ich oderwały od codziennych problemów, od, od niedostatku, od biedy. Była to jakaś taka historia, która bardzo łączyła i bardzo ciekawiła ludzi. No właśnie, ta Kanada lat 30. XX wieku, co to był za kraj? Tutaj wiele czynników należałoby omówić, to jest ogromny temat, natomiast przede wszystkim im, trzeba powiedzieć o tym, że miały miejsce dwa duże wydarzenia. Pierwsze duże wydarzenie to wielki kryzys, który rozpoczął się w 1929 roku, a więc krach i wszystko co się z tym wiązało wpływało bardzo mocno na nastroje, jakie dominowały w społeczeństwie kanadyjskim w latach 30. -tych. Lęk o przyszłość, niepewność, bieda, bezrobocie bezrobocie było ogromne, sięgało nawet 30%. Kanada, przemysł kanadyjski i eksport kanadyjski był oparty na dwóch takich filarach, a mianowicie eksport surowców i drewna i rolnictwo. No i w związku z kryzysem w związku z tym, że wzrosły cła, spadły ceny, pojawiła się nadprodukcja, to wszystko wprowadziło niestety biedę i załamanie handlu międzynarodowego, a to za tym pociągnęło również oczywiście taką biedę jednostkową, to znaczy ludzie mogli sobie pozwolić na dużo mniej niż kiedyś. Brak pracy, w Kanadzie nawet powstały takie obozy dla bezrobotnych, których zajmowano się właściwie rzeczami nieprzydatnymi do niczego, żeby troszeczkę zająć tych ludzi i może jakoś przyuczyć do innej pracy. To wszystko to takie negatywne bardzo elementy, które, które wpłynęły na społeczeństwo kanadyjskie w latach trzydziestych, a z drugiej strony w 31 roku rząd kanadyjski otrzymuje Kanada w ogóle, można powiedzieć jako państwo, otrzymuje pewną swobodę. Kolejny stopień niepodległości, a mianowicie podpisany został statut Westminsterski, który zrównywał Kanadę, ale także inne dominia Wielkiej Brytanii z Wielką Brytanią, a więc prawie pełne samostanowienie legislacyjne. To był duży sukces dla Kanady ówczesnej. Natomiast rzeczywiście nastroje wielkiego kryzysu bardzo mocno wpłynęły na realia życia w Kanadzie. Szczególnie, jeśli mówimy tutaj o północy, bo o tym... No właśnie, ta północ to szczególny chyba obszar jest. Szczególny obszar ze względu na to, co już powiedziałam, a więc surowe warunki życia, ograniczoną obecność państwa i też samotność traperów. Tutaj mamy do czynienia także z historią trapera, który nie miał tej licencji najprawdopodobniej, a więc próbował, próbował zarabiać na skórach, na sprzedaży skór, w pewnym sensie poza kontrolą państwa, w związku z tym był jakby też outsiderem takim systemowym, można powiedzieć, żył poza systemem w pewnym sensie. Północ cierpiała szczególnie ze względu na izolację, na to, że ludzie próbowali się ratować właśnie handlem głównie skórami troszeczkę poza systemem, co oczywiście powodowało frustrację tych traperów, którzy rościli sobie prawo czy to do pewnych terytoriów, czy to mieli właśnie taką licencję i sprzedawali te skóry legalnie. Izolacja, samotność, również bieda. No, popyt na skóry spadał ze względu na to, że był to towar luksusowy. W sytuacji, gdy ludzie w Kanadzie czy poza Kanadą, w Stanach na przykład mają mniej pieniędzy, no to automatycznie nie kupują rzeczy luksusowych, towarów luksusowych, w związku z tym spadek cen tych skór, w związku z tym ci traperzy nie są w stanie się utrzymać. Są cały czas w pewnej izolacji w związku z pogodą, odległościami, brakiem kontaktu z innymi ludźmi i utrzymanie się z polowań traperstwa na północy staje się coraz trudniejsze. A to w ogóle było popularne zajęcie? Wiemy ilu tak, takich traperów absolutnie. Było, było, działało. Tak, to było bardzo popularne zajęcie zarówno wśród rdzennej ludności, czyli członków pierwszych narodów czy Inuitów, ale również Europejczyków, którzy parali się traperstwem. To zdecydowanie tak. Wszyscy ci Europejczycy, którzy nie pozostali w miastach podczas swojego tak zwanego marszu przez Kanadę, czy na przykład przy budowie kolei, czy nie zasiadali w jakichś bardziej formalnych gremiach parali się traperstwem. Tak, byli traperami. To było bardzo popularne zajęcie. A dzisiaj jest, jeszcze, jeszcze działają w Kanadzie traperze? Oczywiście coraz mniej. To też jest trudny temat ze względu na ochronę środowiska, ze względu na tereny, które są zamieszkiwane przez szczególnie Inuitów, czy ludność autochtoniczną, członków pierwszych narodów. Coraz mniej też popularność skór spada ze względu na świadomość ekologiczną, czy zagrożenie pewnych gatunków. Archiwum śledztw niedokończonych. W historii szalonego trapera ważną rolę odgrywa policja kanadyjska, prawda? której rola tutaj jest różnie postrzegana. Co to była za organizacja, co to była za instytucja? Tak, kanadyjska królewska policja konna i jej rola były kluczowe w tej historii. W ogóle królewska kanadyjska policja konna została stworzona w 1920 roku formalnie, ale takie jednostki istniały już wcześniej, to było połączenie trzech dużych jednostek bardziej lokalnych i powstała właśnie w 1920 roku ta królewska kanadyjska Policja Konna, to pełna nazwa, i była ona odpowiedzialna za wprowadzanie prawa federalnego, bezpieczeństwa. Tak naprawdę była jedyną realną siłą porządkową, szczególnie na północy, w tych odległych terenach. Nie było dróg, w związku z tym konie były jedynymi możliwymi środkami transportu policjantów. Można było również dotrzeć w te odległe tereny. Także prowadziła ona dochodzenia, patrolowała ogromne obszary północnej Kanady i zachodniej północnej Kanady. I tak symbolicznie można powiedzieć, że ta policja była również emanacją państwowej obecności w dzikich, odległych regionach kraju. No i oczywiście w przypadku naszego trapera odegrała centralną rolę w tym całym pościgu. A jakoś wiadomo, czy jakoś się zmieniła po tym pościgu? Czy to był dla Policji Kanadyjskiej jakiś znaczący fakt, który wpłynął na to, jak ona działała później? Czy wpłynął na jej działanie? Raczej nie. Myślę, że raczej umocnił przekonanie. Mówimy cały czas o latach 30. W tej chwili oczywiście ta policja działa nieco inaczej, ale wówczas myślę, że raczej umocnił poczucie takiej sprawczości, że poszukiwanie tego człowieka i doprowadzenie do jego śmierci umocniło pozycję kanadyjskiej konnej policji. Czyli to był trochę pokaz siły państwa kanadyjskiego. Tak, tak. To między wierszami troszeczkę wybrzmiewa w tym słuchowisku, kiedy za pierwszym razem nie udaje im się dopaść szalonego trapera. Jest minus 40, oni się wycofują, wracają i wtedy odbywa się ten pościg za traperem. Przypominam, że oni podróżowali w sumie, czy ścigali go w sumie 240 kilometrów po tym rozległym, nieznanym terenie bez dróg w temperaturze minus 40 około. Było to pewno takie flagowe ich działanie, które wzmocniło ich pozycję. Szczególnie trzeba zwrócić również uwagę, co też wybrzmiewa w słuchowisku, że na początku ponieśli pewną porażkę. No i później ten odwet, który następuje, powoduje, że oni czują, że muszą jednak dopaść tego naszego szalonego trapera i doprowadzić do jego śmierci, żeby nie stracić twarzy. No tak, sprawa robi się prestiżowa. A konna policja w Kanadzie działa dalej, prawda? Tylko już chyba jest mniej konna. Jest mniej konna, ma oczywiście radiowozy przystosowane bardziej do działalności w miastach czy miasteczkach i również te przystosowane właśnie do patrolowania terenów, czy na zachodzie, czy w górach, czy na północy. Ale absolutnie kanadyjska konna policja działa, ale nie wygląda tak, jak wygląda wyglądała w latach 30. Piękne mundury ma, zdaje się, o ile pamiętam. Ma piękne mundury, oczywiście ma również konie, które biorą udział w różnorakich paradach, które mają na celu pokazanie siły też tej policji i tradycji policji konnej. Na ile ta historia szalonego trapera jest dzisiaj jeszcze obecna w świadomości Kanadyjczyków? Nie jest powszechnie znana. Pytałam kilku znajomych, to nie wszyscy o niej wiedzieli, a jeżeli wiedzieli, to skrótowo i hasłowo. W pewnym sensie funkcjonuje jako jedna z legend północy. Tak jak już powiedziałam, był to symbol takiego życia poza prawem życia outsidera. W związku z tym jako taki symbol funkcjonuje. Jest oczywiście znana wśród pasjonatów historii, kultury Kanady. To absolutnie jest niezaprzeczalne. Bywa też przypominana w mediach i w różnorakich dokumentach. Pojawiło się kilka książek na ten temat. Tu szczególnie wymieniłabym książkę Rudiego Weba The Mad Trapper, ale też kilka innych Również w XXI wieku Barbara Smith napisała książkę The Mad Trapper, Unearthing a Mystery. Także jest kilka takich pozycji, do których można się odwołać. Podsumowując, jako legenda tak, symboliczna emanacja północy i izolacji, i samotności, i życia w ekstremalnych warunkach, tak, ale znana raczej grupie pasjonatów czy ludzi zainteresowanych. Czyli historią. to nie jest popkulturowa historia, krótko mówiąc. Pojawia się w pewnych piosenkach, w tematach piosenek kilkunastu, w latach 70. też powstał, w 72 bodaj roku powstał chyba najbardziej znany film, The Mad Trapper, który jest filmem luźno nawiązującym do tych wydarzeń, opartym na tych wydarzeniach, ale nie szczegółowo relacjonujących w formie takiej dokumentalnej życie trapera, ale wydaje mi się, że, że nie jest takim jednym z głównych mitów popkulturowych. Trzeba też pamiętać, że dzisiejsza Kanada jest Kanadą imigrantów i każdy przyjeżdża ze swoją historią, każdy przyjeżdża ze swoją kulturą, a polityka wielokulturowości, którą Kanada prowadzi, zachęca też nowo przybyłych emigrantów i, i te diaspory, aby swoją kulturę promowały. W związku z tym wydaje mi się, że ta historia nie jest jakimś takim mitem, Ogólnokanadyjskim znanym wszystkim mieszkańcom i obywatelom Kanady. Skoro jesteśmy przy współczesnej Kanadzie, na ile ta północ dzisiejszej Kanady różni się od północy z czasów szalonego trapera? Coś zostało z tego z tego czasu? Cóż, została izolacja na pewno. Podróż jest ciągle trudna mimo samochodów i różnego rodzaju udogodnień samolotów. Nie zawsze i nie wszędzie dotrzemy, szczególnie jeśli jest no, mroźna i obfita w śnieg zima, czyli ta izolacja zdecydowanie cały czas jest. Ona oczywiście nie jest tak dojmująca jak w latach trzydziestych, ale jest. Oczywiście w tej chwili mamy internet, Inuici nie mieszkają już w Iglo, tylko mieszkają w domkach, natomiast nawet jak spojrzymy sobie na Google Maps i zobaczymy odległości na mapie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami czy wsiami, no to... Pewnego rodzaju izolacja nadal, nadal ma miejsce. Również dostęp do pewnych zdobyczy cywilizacyjnych, o których w mieście w ogóle nie myślimy na co dzień, czyli możliwość, no nie wiem, pójścia do kina, kawiarni. studiowania, o, kawiarni to w ogóle. Zazwyczaj mamy, mamy oczywiście w każdym takim większym miasteczku północy jakieś centrum handlowe, ale ono nie przypomina tych ogromnych centrów handlowych z dużych miast. Zazwyczaj mamy tam jakąś, tak zwaną kawiarnię jest to najczęściej Tim Hortons, czyli kafeteria kanadyjska, sieciowa. No i oczywiście sklep spożywczy. I tu znowu musimy pamiętać o tym, że północ, większość towarów musi importować z Kanady Południowej, czy w ogóle spoza Kanady, a więc na przykład słaba dostępność warzyw i owoców, które są bardzo drogie na północy. To są rzeczy, których na co dzień ludzie z miasta, czy ludzie z południa w ogóle nie biorą pod uwagę. Te odległości plus uwarunkowania pogodowe na pewno nadal są Czynnikiem, który wpływa na inność tego życia na północy, specyfikę. Czyli, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał odciąć się od cywilizacji, to północ Kanady jest wymarzonym terenem do tego. Tak, jeśli wytrwa w tych temperaturach, myślę, że lepiej pojechać latem dla nas, ludzi nieprzyzwyczajonych. Wtedy będziemy mieli coś na kształt naszej wiosny z malutkimi roślinkami i kwiatkami. Musimy pamiętać, że to jest tundra głównie, krajobraz tundry, no ale oczywiście, na pewno łatwiej odciąć się. Na północy, jeśli ktoś jest w stanie wytrzymać te odległości i samotność, to tak. Dziękuję bardzo. O sprawie szalonego trapera w Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z profesor Dagmarą Drewniak. Bardzo dziękuję. Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski i Rafał Sławoń. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna... Cut 'em down, tell him that God's gonna cut 'em down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still.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 Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S61, odcinek Ostrów Mazowiecka Łomża. W pobliżu miejscowości Jakać-Dworna na 24 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, blokując lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Przypominam o Drodze Krajowej numer 25, odcinku Biały Bur, Bobolice. W pobliżu miejscowości Porost na czwartym kilometrze po zderzeniu auto i motocykla, zderzeniu dość dramatycznym, bo dwie osoby zostały ranne, klasa nr 25 jest wciąż trasą zablokowaną. Trasa ekspresowa S19, odcinek węzeł Janów Lubelski Południe, węzeł Lasy Janowskie w pobliżu miejscowości Gierlachy. Na 84 km doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Rzeszowa. S8, odcinek węzeł Warszawa Zachód, węzeł Konotopa w pobliżu pierwszego kilometra. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Teres Pola. Autoslada A4, od kątów wrocławskich po nową wieś wrocławską, korek spowolnienie i znów korek dla jadących w stronę Opola. Ja czwórka raz jeszcze, rejon Brzegu, przed Olośnicą Małą, korek i spowolnienie od Juszkowa dla jadących w stronę Wrocławia.